Minęła 15, tu program pierwszy Polskiego Radia. Zapraszamy na aktualności jedynki. Maria Furdyna i Piotr Balasz. Sławomir Cęckiewicz rezygnuje z funkcji szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Ta decyzja nie była podjęta pod wpływem emocji. A jakie były te powody? O tym opowie nasza reporterka. Jest ostateczna zgoda Brukseli na pożyczkę dla Ukrainy i 20 pakiet sankcji wobec Rosji. Decyzja zapadła jednomyślnie. Hala goryczkowa w Tatrach zamknięta dla narciarzy. Powodem świstaki. Chcemy zapewnić zwierzątom niezbędny spokój po zimowym śnie. Decyzja dobra, ale spóźniona. Tak, rezygnację z funkcji szefa bbn oceniają politycy koalicji rządzącej. Sławomir Cenckiewicz podkreślił, że powodem jego decyzji było między innymi odebraniem mu dostępu do informacji niejawnych oraz w jego ocenie działania rządu, które sparaliżowały normalne funkcjonowanie BBN. -u. Tak, były szef BBN, napisał w mediach społecznościowych, a na konferencji prasowej na pytania dziennikarza odpowiadał rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Co mówił i jakie argumenty padały, to pytanie do Sylwii Białek, z którą się łączymy. Dzień dobry. Dzień dobry. Minister Rafał Leśkiewicz powtórzył argumenty, o których pisał były już szef BBN-u. Zaznaczył, że decyzja nie była podjęta ad hoc pod wpływem emocji. Profesor Cenckiewicz podjął tę decyzję odpowiedzialnie, tak mówił rzecznik prezydenta.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 Celem nie jest eskalowanie sporów ani wykorzystywanie tego aneksu do bieżącej walki politycznej. Aneks to załącznik do raportu Komisji Weryfikacyjnej z 2007 roku. Został opublikowany w czasie prezydentury Lecha Kaczyńskiego, ale poprzedni prezydenci nie zdecydowali się na jego ujawnienie. Te wszystkie szczegóły zebrała dla państwa Sylwia Białek. Dziękujemy za relację. Dwie ważne decyzje Brukseli. Jest ostateczna zgoda Unii Europejskiej na pożyczkę dla Ukrainy w wysokości 90 miliardów euro, a także na 20 pakiet sankcji wobec Rosji. Wczoraj wstępną zgodę dali ambasadorowie państw członkowskich, bo Węgry wycofały swoje weto po wznowieniu przez Ukrainę tranzytu rosyjskiej ropy. Na decyzję o odblokowaniu pożyczki z niecierpliwością czekał Kijów. Ukraina pilnie potrzebuje tych pieniędzy, bo zawisło nad nią widmo bankructwa. Już teraz musiała ograniczać zakupy sprzętu wojskowego, by utrzymać płynność finansową. Dwie trzecie z przyznanej puli kredytowej Kijów będzie mógł przeznaczyć na obronę i dozbrajanie. Pozostałe 30 miliardów euro to pieniądze na funkcjonowanie państwa, wypłatę pensji, rent i emerytur czy finansowanie szpitali. Beata Płomecka, Polskie Radio. Będzie trzecie podejście do ustawy o kryptoaktywach. O tym, że rząd przygotuje nowe przepisy mówił w Katowicach wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego zwrócił uwagę, że Polska jest jedynym krajem w Unii Europejskiej, który nie ma w tej sprawie regulacji. Kryptowaluty to nie jest nic złego. Kryptoaktywa mogą być elementem wsparcia inwestycyjnego pod warunkiem, że mają nadzór i pod warunkiem, że są oglądane z kilku stron przez różne służby. I to jest właśnie cel operacyjny polskiego rządu. Tymczasem Polsat News informuje, że prezydent Karol Nawronski byłby gotów podpisać ustawę dotyczącą kryptowalut przygotowaną przez Polskę 2050 jeszcze w grudniu. Ma ona uwzględniać część uwag prezydenta, które zamieścił w uzasadnieniu swojego weta do dwóch rządowych projektów. To są aktualności jedynki. Będzie jedna szczepionka przeciwko grypie i COVID-19. Komisja Europejska wydała pozwolenie na dopuszczenie preparatu opracowanego przez moderne. Główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski ma nadzieję, że teraz więcej Polaków będzie chciało się zaszczepić. Połączona szczepionka jest zawsze korzyścią. Dodatkowo wydaje mi się, że pacjenci już także przyzwyczaili się do tego, że jednego dnia przyjmują na przykład dwie szczepionki naraz. Szczepionka przeciw grypie i COVID-19 firmy Moderna przeznaczona jest dla osób w wieku 50+. Plus. To koniec szusowania na hali goryczkowej w Tatrach. Świstaki budzą się z zimowego snu i potrzebują spokoju. Polskie koleje lin linowe w związku z ich aktywnością zamknęły trasę dla narciarzy. Działania te realizowane są przy ścisłej współpracy z Tatrzańskim Parkiem Narodowym. I też chcemy zapewnić zwierzętom niezbędny spokój po zimowym śnie. Tłumaczyła Marta Grzywa z Polskich Kolei Linowych. Na Kasprowem Wierchu pozostaje ciągle czynna trasa w Dolinie Gąsienicowej.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 Pięknie, słonecznie, miejscami nawet bezchmurnie. A najchłodniej w tym momencie na Pomorzu 8 stopni. Na Mazurach i Podlasiu termometry pokazują 13 stopni, a w pozostałych regionach około 16. Wiatr jest dziś porywisty. A ciśnienie w Warszawie wynosi 999 hPa. Na program zaprasza jego sponsor dystrybutor pastylek Cito firmy Reuter. Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.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 W większości kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. W Warszawie i Siedlcach umiarkowana, w Kędzierzynie Koźlu dostateczna, a w Radomiu zła. 55% energii w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. Do 16 można korzystać z nadmiaru energii elektrycznej. W zlewniach Górnej Noteci, Górnej Warty i Lis Warty utrzymuje się susza hydrologiczna. Jedynka.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 Zawsze lubiłem tę piosenkę za to, że była z lat 90., a brzmiała jakby była z lat 60. Naprawdę? Tak. Edwin Collins. Tak właśnie brzmi, a tytuł tej piosenki zapowiada dziewczynę, która za chwilę pojawi się w naszym studiu. A girl Like You. Folder Ulubione. Muszę się państwu przyznać, że trochę mam rozedrgane serce i nie wiem, czy dziś spowodowane jest to pogodą, bo w Warszawie szaleństwo. Świeci piękne słońce, tak. a kiedy tylko wyjdziemy za róg na przykład budynku... To urywa radu... głowę. I robi się tak koszmarnie tak jest bardzo I teraz ja nie wiem, czy jest mi zimno, czy boli mnie głowa, czy w ogóle czuję się nieswojo, czy to początek cho choroby, czy jednak ten wiatr. Muszę jakoś dojść ze sobą do porozumienia, wiesz? Mogę ci jakoś pomóc? Utrzymaj mnie za rękę. Proszę bardzo. Kula Kaczyńska. Zapraszamy państwa, <laughs> państwa do 16. A za chwilę z nami kolejny gość, Nita. Um, obiecująca artystka, I powiedziałbym tak. Piosenka dla kierowców. Ale na razie Wirażko-Jedwab, czyli kiedyś Róża Europy. Ofiaruję mojej dziewczynie.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 Kalifornijski Rzęsy, piegi i policzki blade Lubię, kiedy miękko ląduje Ona zmysłowa na mojej twarzy Tak, tylko ona, tylko ona. Jakie dwa. Bardzo ładnie nucisz, ale to nie... nie to nie Edyta Wartosiewicz, To nie jest twój ona... głos, tak. Wiem przecież, no, ale ciekawa wersja. Wiraszko, Jedwab... Róże Europy. A teraz, teraz czas na nitę, która wpadła dzisiaj do naszego studia, żeby opowiedzieć o nowej piosence, ale żeby w ogóle opowiedzieć o tym, co robi, bo robi mnóstwo rzeczy. Dzień dobry. Dzień, Dzień dobry, cześć, witam was Ja serdecznie. wiem, że nie ocenia się artystki po Instagramie, <grym> natomiast to się chyba nie da. No nie da się, dużo lepiej po o, o, owocach muzycznych, ale przyznam się, że bardzo uważnie śledziłam e, twoje e, działalności Instagramowe, ponieważ w fantastyczny niemiło. sposób Bawiłaś się muzyką. Powiedz mi, Nito, na jakich instrumentach potrafisz zagrać? Mm. Tak naprawdę, na wszystkich. Na, na czym trzeba tak naprawdę, w sensie... Yy, na garnku. Jest, na, garnku na, yy, na trójkącie tych instrumentów jest mnóstwo w takim razie, ale tak naprawdę głównymi moimi instrumentami są skrzypce, no i podstawowo gram na pianinie po prostu, więc, yy, więc właśnie to są takie dwa, yy, a przez to, że, że mieszkam z, właśnie z moim chłopakiem, z którym razem tworzymy yy, content i w ogóle wiele rzeczy i piosenki, które jest producentem i też gra na wielu instrumentach, on jest głównie akordeonistą, to po prostu... Po prostu te nasze y, różne umiejętności łączymy właśnie w muzykę i w content. Nie wiem, czy państwo to usłyszeli. Skrzypce, akordeon... Y i pianino i, i pianino mhm. wychodzi z tego przyzwoita muzyka popowa. Z akordeonu i ze skrzypiec. I znowu, i znowu bu burzysz mit, że śpiewające tiktokerki to nie do końca czasami są utalentowane, że trochę się za nie robi tę muzykę, a tutaj wszystko sama. I też ten tiktok był istotny, ważny w twoim życiu. No właśnie, to jest u mnie tiktok i influencerstwo w cudzysłowie było jakąś taką... Um, takim efektem przy pracy, takim przypadkowym trochę, bo my tak naprawdę jeszcze w momencie, kiedy studiowaliśmy z Bartem jazz właśnie w Akademii Muzycznej w Katowicach, no to właśnie robiliśmy sobie filmiki do internetu tak dla zajawy, siedząc w chacie po zajęciach i, i, i to po prostu ludziom się spodobało i to było niesamowite, więc, więc właśnie... Tak, tak naprawdę nie myślałam o tym, że kurczę, chcę zacząć drogę influencerską, tylko chciałam pokazywać ludziom y, właśnie w jaki sposób można, można bawić się muzyką i w jaki sposób, y, jak, jaką my mamy wrażliwość jako y, artyści. Masz bardzo dużo osób obserwujących ciebie w sieci. Zastanawiam się, czy to też jest tak, że kiedyś ci przyszło do głowy, że a może jednak ta muzyka to nie będzie dobre rozwiązanie, zostanę na TikToku, zacznę zarabiać grube pieniądze. Właśnie wręcz przeciwnie. Wręcz przeciwnie. E, bardzo e, zawsze zależało mi na tym. Moim marzeniem takim największym było to, e, aby sprzedawać koncerty, żeby grać głównie koncerty i żeby tak wyglądało moje życie. W ogóle miałam takie marzenie, że będę mieć, konc e, będę mieć trasę koncertową e, taką, że właściwie będę e, w busie i w hotelu i w ogóle gramy cały czas. <grym> to jest coś takiego, co mam nadzieję, że wydarzy się jeszcze w moim życiu. E, jakie było pytanie? Ja czy, tak kiedyś, czy kiedyś pomyślałaś o tym, żeby zostawić muzykę? Teraz już wiem, że nie, a skoro mowa o busie, to przejdźmy do szerokości. To jest piosenka dla kierowców? Właśnie nie, ale przeczytałam taki komentarz i wtedy dopiero zrozumiałam, że tam jest w szerokości bye Czy to jest reklama, e, reklama Orlenu? Czy, te, czy o co chodzi? Wcale nie. Jakoś faktycznie e, e, coś w tej drodze, tak samo jak moją pierwszą piosenką był Wars, widocznie e, coś w tej drodze mnie pociąga i e, jakoś e, te, te słowa się łączą, przy, e, przyklejają do mnie przy pisaniu kolejnych rzeczy. Natomiast w nowej piosence szerokości trochę mam wrażenie, że jak zaczęłam pisać tę piosenkę, to sobie Samej, chciałam dodać otuchy w takiej drodze, gdzie, um, gdzie właśnie napotykamy różne przeszkody i nie, nie zawsze jest fajnie i lekko. I, e, I próbując to napisać takimi właśnie słowami trochę do siebie, okazało się, że to faktycznie może dać otuchy też e, innym po prostu, więc mam nadzieję, że tak się dzieje. I takie ja też dostaję wiadomości od moich słuchaczy. Więc jestem to bardzo, bardzo szczęśliwa. Posłuchajmy zatem szerokości od nity w radiowej Jedynce premierowa a do naszej rozmowy wrócimy za chwilę.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 Szerokości premierowo w radiowej jedynce. Tak, w radiu jest taki moment, że trzeba stop, wtedy, no właśnie, antena. Ja tak, zapomniałam. Nieważne. <śmiech> Nie, Proszę sobie powiedz mi, czy ja tam słyszałam skrzypce? Nie, tam nie było akurat skrzypiec, tam jest bardzo dużo chórów i w ogóle y, wszy, wszyscy producenci, z którymi nagrywałam y, tą piosenkę, bo w ogóle było ich trzech przy powstawaniu, y, śpiewają tą piosenkę w chórach. Zrobiliśmy wspólnie takie duże... Fantastyczne. Tak, tak, bo bardzo marzyłam o tym, żeby refren brzmiał tak, jakbyśmy śpiewali go y, z, z całą Polską. Czy mogę też szerokość <śmiech> rozumieć jako empatię? Tak. Może tak być? Tak. Do do dobie na przykład inter, internetowych relacji tutaj traktujemy to w taki sposób, rozumienie innych ludzi, jakoś tak podejście do nich. Tak, ja właśnie y, chciałam im powiedzieć trochę na zasadzie y, nie bój się tej swojej drogi, idź, idź i, i się nie bój, szerokości bye bye. Właśnie tak y, chciałam po prostu w ten sposób dodać im odwagi. Wiesz, że jest taka ogromna, nie chcę się zniechęcać, ale jest pod, ogromna konkurencja na rynku, z ulą mhm. dostajemy... Ile u nas? 100 nowości co tydzień? Wiesz, że z każdym kolejnym singlem może nie być łatwo, a, a jednak wchodzisz w tę trudną działkę, w tę, w tę trudną kategorię, jak, jak jesteś przygotowana na to. Boisz się? Mm, mam różne emocje, ale właśnie raczej się nie boję. A jak sobie radzisz z hejterami? Radzę sobie nieźle, przyznam. <śmiech> a widzisz, możemy Naprawdę? się od niej uczyć. Ha? Naprawdę radzę sobie nieźle. To ignorujesz y czy odpowiadasz? Jak to jest? W, w, bo przy ze... takich zasięgach jest ich na pewno sporo, bo jak jest duży zasięg, to są też różni ludzie, nie? Właśnie dzisiaj miałam rozmowę z moją menadżerką, bo ogólnie y, ja miałam poczucie, że ja nie mam hejtu. Raczej skupiam się mocno na tych rzecz, rzeczach pozytywnych. Ale weszłam dzisiaj na jeden filmik na Facebooku i miałam takie, o kurczę, chyba mam hejt. I to było, to było jedyne, co pomyślałam. I nie, nie, nie boję się takich komentarzy, które są zniechęcające, bo po prostu jestem o tym głęboko przekonana, że to jest y, moja droga. Jakby innej nie znam dla siebie. A gdzie widzisz siebie za... Trzy lata. Mhm. E, chciałabym zagrać e, mój wymarzony koncert na Torwarze. Bardzo, bardzo marzę o męskim graniu. Um, bardzo marzę również o e, Babim Lecie to by było coś wspaniałego. Bardzo siebie tam widzę. Yy, I to są na razie takie trzy moje największe chyba. I, I aha, no za trzy lata to już chyba, mam nadzieję, że to będzie moja czwarta płyta. O, <grych> I proszę. piąty kolor włosów. Każdy. Plany są menadżerka robi olbrzymie oczy, a być może o pewnych rzeczach dowiedziała Jeszcze się Jeszcze nie, wiadomo się, się dowiedziała przed momentem. Tak, Takie no. spotkania zawsze na, dużo dają. Pięknie wam dziewczyny, dziękujemy. dziękujemy. Bardzo dziękuję. Nita była w studiu radiowej jedynki. Do usłyszenia. Do usłyszenia Szerokości. dziękuję. Szerokości, bye, bye. 80. Grupa Soft Cell i Tainted Love w radiowej jedynce, a na zegarze punktualnie 15.30 posłuchajmy skrótu aktualności, na które zaprasza Piotr Balasz. Sławomir Cenckiewicz zrezygnował ze stanowiska szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. To się musiało tak skończyć, na no lepiej późno niż wcale. Tak słychać ze strony koalicji rządowej. Rzecznik PiSu Rafał Bochanek uważa, że Cenckiewicz rezygnuje, bo rząd blokował mu dostęp do informacji niejawnych. Bez dostępu do tych informacji nie jest się w stanie w sposób właściwy prowadzić spraw w Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Rezygnacja ma drugie dno. Konflikt w kancelarii prezydenta między Cenckiewiczem a Marcinem Przydaczem ocenia z kolei Grzegorz Schetyna. To też może świadczyć o tym, że Rzecenckiej już po prostu ten pojedynek przegrał. Państwa Unii Europejskiej jednomyślnie zaakceptowały 20 pakiet sankcji wobec Rosji i pożyczkę w wysokości 90 miliardów euro dla Ukrainy. Kijów liczy na pierwszą transzę do końca maja albo na początku czerwca. A na początku czerwca wpłyną do Polski kolejne pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy. Chodzi o ponad 30 miliardów złotych. To są przeogromne, absolutnie rekordowe środki. A zostaną przeznaczone m.in. na infrastrukturę kolejową, nowe miejsca w żłobkach. Oraz modernizację szpitali kardiologicznych i onkologicznych Msza na stadionie w Malabo w Gwinei Równikowej była ostatnim akcentem 11-dniowej pielgrzymki papieża w Afryce Odwiedził wcześniej Algierię, Kamerun i Angola, w Rzymie spodziewany jest około 20 Administracja Donalda Trumpa szykuje się do zmiany podejścia do marihuany Substancja ma być przeniesiona z kategorii narkotyków najgroźniejszych do grupy substancji mniej niebezpiecznych Zmiana ułatwi badania naukowe nad medycznym zastosowaniem konopi, ale nie oznacza natychmiastowej legalizacji Zapraszam na pełne wydanie aktualności o 16. A Tutaj akurat muszę śpiewać, wiesz, bo to jest jedna z ważniejszych płyt mojego dzieciństwa. Mojej jak, młodości. Ja, zawsze, zawsze jak ktoś mnie pyta, jak która płyta, Marcinie, jest dla ciebie bardzo ważna, której słuchałeś jako nastolatek, a ja wtedy mówię erotika, Madonny i takie oczy, co? To był bardzo dobry album, Deeper and Deeper to jeden z moich ulubionych utworów z tej płyty, chociaż nie mogę tak powiedzieć, wydaje mi się, że wszystkie piosenki, które jest tam cudowne są. Cudowne jest ta płyta, koncept, album taki z całości od początku do końca, z tym jazzującym Secret Garden na końcu tak, jeszcze, tak. w ogóle. polecamy państwu tę płytę. Wspaniała, wspaniała rzecz, warto do takich utworów wracać, a my teraz wracamy do tematu jedzenia. Dzisiaj jeszcze nie jedliśmy w audycji folderu, ulubione. Na... A co ty jadłeś? Krokieta z pieczarkami w przerwie. No, widzisz? Od... Nie możesz tak szybko jeść. Bo to jest niezdrowe. Bardziej niezdrowe jest tak burczy, wiesz, w brzuchu, myślę. Myślisz, że miałbyś niezły myślę, pogłos że burczenia. Byłoby, tutaj. Wolałabyś mruczenie, zaufaj mi. Mruczenie czy burczenie. Mruczenie wolałabyś, wolałaś. Dobrze, teraz mamy trendy kulinarne. Coraz częściej oczekujemy szybkich odpowiedzi, szybkich nagród i reakcji. Dotyczy to absolutnie każdej dziedziny naszego życia, również okazuje się jedzenia. Chcemy, żeby działało ono jak mały zastrzyk dopaminy, no i poprawiało nam humor tu i teraz. Na talerzu musi być kolorowo i ciekawie, a co to oznacza w praktyce? Muszę Cię zapytać tego krokieta: on dla Ciebie był dopaminą, czy raczej takim średnią przyjemnością? Średnią przyjemnością. No dobrze, a o, do o dopaminowe jedzenie pytała Marta Dziękiewicz. Jedzenie jak scrollowanie TikToka czy Instagrama, choć nie brzmi to jak dobry pomysł, to takie podejście do jedzenia zyskuje dziś na znaczeniu. Dopamin Dining, czyli te takie strzały dopaminy, które nam towarzyszą nie tylko kiedy jemy, co nam fantastycznie smakuje, ale też o całe nasze otoczenie. Mówi Michał Blicharski, szef kuchni i kreator takich lokali jak Kawa, Cud nad Wisłą, oraz piękno. Czyli kolorowe przestrzenie, bardzo mocno oddziałujące na, na wszystkie nasze zmysły. Taki joyful dining, takie można powiedzieć nawet wibrujące przestrzenie, bardzo pastelowe kolory, poprawiające nastrój tekstury nie tylko jedzenia, ale na przykład stołów, sztućców, bardzo duża ilość zieleni, bo to po prostu, pomijając kwestię samego jedzenia, wpływa na sposób, w jaki my to jedzenie będziemy odbierać. Jeżeli już zanim dostaniemy talerz z czymś pysznym na, na stół i zaczniemy to jeść, to już będziemy wprowadzeni w fantastyczny nastrój przez to, jak wygląda lokal, jak wygląda nasze najbliższe otoczenie, jak ubrani są kelnerzy, jaka muzyka leci w tle. Ale dotyczy to również samego jedzenia. To przede wszystkim mocne smaki, słodkie, słone, tłuste, chrupiące, a najlepiej wszystko naraz, bo tu jedzenie ma przede wszystkim poprawiać nastrój szybko i skutecznie. Chodzi o dania, które od razu dają ten efekt wow, czyli są kolorowe, intensywne, często trochę przesadzone i stworzone tak, żeby cieszyć nie tylko podniebienie, ale też oko. To jedzenie, które ma działać jak nagroda po ciężkim dniu, bez analizowania, zastanawiania się, po prostu ma być przyjemnie. I stąd właśnie biorą się te ogromne przeskalowane rogaliki, czy napoje zmieniające kolor, które coraz częściej możemy oglądać w mediach społecznościowych. Bo to są właśnie te mikromomenty, które robią wieczór. Krótkie, intensywne, bardzo tu i teraz i bardzo instagramowe. Mikromomenty, które zdarzyły się wczoraj w studiu radiowej Jedynki, to były takie momenty, które rzeczywiście sprawiły nam dużo radości. Mam nadzieję, że Państwu też się spodobały. Ekipa męskiego grania orkiestry wpadła wczoraj, żeby zaprezentować także wokalnie. Był hałas, był pewien chaos. Były e, dwa wany. E, dwa wany, rozlana 15 woda. 15 osób. Był Vito Bambino, była Zalia. Tak, tak, Zalia. Był, był Igor, Igor Herbut. Było śpiewanie. Tak, to wszystko mogą Państwo zobaczyć na naszym Instagramie. Jest relacja z jej wizyty, między innymi dokąd, rozmowa na stronie. Dokąd odsyłamy oczywiście, a teraz przypominamy jaką piosenkę będziemy śpiewać w tym roku. Są tacy, którzy mówią, że nie wyszło, inni są zachwyceni ja podtrzymuję to, co mówiłam. Świetny refren. Nareszcie. Ja się staram powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem. Twarzysz mi swoje życie, żebym miał ja móc nim na co dzień być. Do skutku, bo do tej pory nic. Miałem gra. Jedynko kolejnych stu lat z piękną i dobrą muzyką na antenie i z wielkimi liczbami słuchaczy. Not treading on me baby cause I'm mystified yeah and you know I Skrzyżowanie. Lubimy takie połączenia, i właśnie stwierdziliśmy przed momentem, że to brzmi jak? Skrzyżowanie wczesnego St Steviego Wondera? Wondera. Stay Dead. A ja bym powiedziała, że Michael Jackson z Mike. Z I Tak się pięknie różnimy, widzisz? Karolina Rożej. Dzień dobry. Czekaj, Karolina, pozdrawiamy. Jest ta wycieczka, bo wycieczka tak. była. wycieczka przybyła, ale poszła tam gdzieś na zaplecze. Pozdrawiamy wszystkie Jeszcze wycieczki, się teraz które zamknęli w, zamknęli naszej, się, tak. w naszej poczekalni. No dobrze, no dobrze. Karolina Rożej, co u ciebie? E, po poza tym, że wszystko dobrze, bardzo dziękuję, to zapewne wiecie, że dzisiaj Światowy Dzień Książki. Wiecie tak, doskonale. Tak. A my, i to może zainteresuje też tych młodych ludzi, bardzo młodych, którzy przyszli właśnie zwiedzać polskie radio. My skupimy się na literaturze tak zwanej teraz Young Adult, czyli dla młodych, dorosłych. No, kiedyś by się powiedziała literatura młodzieżowa, a my sprawdzimy co, co wartościowego w niej może być, a czego wartościowego to jest zdecydowanie nie ma. Taki segment, w którym zarabia się gigantyczne pieniądze. Autorka jednego z jednych z najpocz, najpoczytniejszych książek z tej serii potrafiła sobie w jednym roku kupić trzy mieszkania I wydawnictwom też się bardzo opłaca, no bo można autorowi z Wodpada, Wadpada, jakkolwiek się to wymawia, tego serwisu, gdzie się samemu publikuje swoje opowiadania, bardzo po kosztach wydać książkę. Ula Kaczyńska, Marcin Wojciechowski, Miłosz Duda i Monika I ja A ty to zostajesz i Karolina Rożej, <laughs> która będzie do z do po 16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 sous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 Ewa Mierzajewska, zapraszam. Bardzo trudna sytuacja jest na północnej obwodnicy Warszawy, bo mamy tam aż dwie kolizje, obie dość poważne. Po pierwsze S8 między węzłami Łabiszyńska i marki w pobliżu węzła Głęboska. Tu zderzyło się czterech samochody osobowe i z tego powodu jest zwężenie w kierunku Białego Stoku. Tu zaczyna się korek, który kończy się dopiero na węźle mory, a to dlatego, czyli za mostem, daleko za mostem, a to dlatego, że między węzłami prymasa tysiąclecia i broniewskiego w pobliżu węzła powązkowska doszło do kolizji kolejnej. Tym razem dostaję samochodu osobowego z busem, także na jezdni w kierunku białego stoku Zablokowany jest jeden pas na 11 kilometrze. Teraz S6 odcinek między węzłami Gdańsk-Karczemki i Gdańsk południe w pobliżu węzła Kowale. Tutaj na jezdni w kierunku Łodzi zepsuła się ciężarówka i na 336 kilometrze zamknięty jest jeden pas. Tutaj służby szacują, że do 16.30 trasa powinna być odblokowana. Dwie osoby zostały ranne w wypadku na S7 między węzłami Żurominek i Mława południe. Przypomnijmy, ran no, na 71 kilometrze zderzyły się dwie ciężarówki i niestety od tamtej pory całkowicie zablokowana jest jezdnia w kierunku Gdańska. Trzeba objeżdżać i zjeżdżać z S7 węzłem Żurominek. Teraz S1 odcinek Pyżowice sosnowice we w pobliżu Mierzęcic Na jezdni w kierunku Dąbrowy Górniczej zepsuł się samochód ciężarowy i mamy zwężenie w kierunku w kierunku Dąbrowy. Na 9 kilometrze tutaj ruch odbywa się pasem lewym, chociaż służby zapowiadały, że tutaj usunięcie skutków tego zdarzenia nie powinno zająć dłużej niż pół godzinę. Droga Krajowa nr 53 też już odblokowana na trasie Szczytno-Rozogi w pobliżu miejscowości Jeruty. Tu przypomnijmy, po kolizji dwóch samochodów osobowych było zwężenie.